Witamy Państwa w naszej cyklicznej audycji. Yy, odcinek 67, 16 maja 2023 roku. Antywirus po tej stronie i gospodarz zezowatyzoro po drugiej. Kłania się majowo, bo tutaj środek maja i jak zwykle jest nowe przestawienie akcentów na scenie politycznej, także trzeba zachować zdrowy umiar kontrolować ciśnienie krwi, nie denerwować się niczym, cieszyć się słońcem, bo po weekendzie upalnym przyszły burze i deszcze i deszcze niespokojne, także to... No, jeżeli chodzi o piosenki, to yy, tutaj taki pomysł mi się pojawił. Jerema Stępowski, yy, niech je tylko Służewiec zazieleni, yy, to wiadomo o co chodzi, chodzi o wyścigi. I ten refren, który przez lata zawsze wspaniale brzmi Proszę Państwa, bomba w górę, bomba w górę. Tak zawsze mi się to kojarzyło sprzed lat. Służewiec już teraz nie działa, ale tekst piosenki jest niezwykle aktualny nie tylko dla graczy na wyścigach, ale także dla inwestorów i także zwykłych zjadaczy chleba, ponieważ nasze obecne czasy przypominają nieco wyścigi i gry hazardowe. No tak, zwłaszcza, że ci zjadacze chleba nawet nie wiedzą, co jedzą, bo <śmiech> dlatego tego żeśmy doczekali. <śmiech> no tych niewiadomych jest znacznie więcej, bo praktycznie każdy tydzień odsłania nam nowe zwroty sytuacji. Dajmy na to tydzień ubiegły, kiedy na Bliskim Wschodzie wszystko rozgorzało. Dwie strony zaczęły się bombardować, czyli jak zwykle nasi milusińscy swoich sąsiadów ostrzeliwali. Tamci nie pozostawali dłużni do tego stopnia, że Żelazna Mycka zaczęła się nieco dusić, puściła kilka rakiet różnego kalibru, czy to moździerzowych, czy to takich całkiem samorównych, garażowych. Wywołało to szereg różnych kontrowersji na lokalnym podwórku. Społeczeństwo było zaganiane do schronów. Zresztą słusznie, no bo wiadomo, taki ostrzał rzędu 1400 rakiet w kilkunastu godzinach, no to jest spory ostrzał. Także to się na szczęście zakończyło rozejmem. Egipt tutaj ostro zadziałał przy aplauzie Unii Europejskiej. ONZ-u i Stanów Zjednoczonych. To zostało wyciszone, ale nie na długo, bo we czwartek jest marsz flagi, który jest przyczynkiem do kolejnych rozrób ze strony arabskiej. Nie jest to tolerowane. Zresztą marsz flagi powoduje rozognienie nastrojów nacjonalistycznych. Także korzystamy z krótkiego spokoju, bo ja bym powiedział zeszłego razu specjalnie poniekąd, z mojej przynajmniej strony, zrobiliśmy taki odcinek gospodarczo-turystyczny troszkę o tych naszych bliskich sąsiadach w Węgrach, Słowacji, po, po, po tej mojej podróży do Budapesztu. Wiedząc, że niebawem znowu coś się wysypie i tak też się rzeczywiście stało, Dziś znowu korzystamy ze z jednego ze spokojnych dni. Może nie cały, ale przynajmniej parę godzin. No ja wiążę ten przejściowy spokój w takim chwilowym zawieszeniu z wydarzeniami w Ankarze, to znaczy z wyborami prezydenckimi, bo chyba mi się nie wydaje, że gdyby istotnie Erdoan dostał. Benski w tych wyborach, no to zaraz by pojechał plan jerozolimski na pełnych obrotach, a tak się nie stało. I no, Erdoğan w, w, z tej perspektywy wygląda na hamulcowego, bo no, jest poważną przeszkodą. Z tego powodu, że bardzo głośno sprzeciwia się ruchowi syjonistycznemu, jego przejawom te, takim agresywnym wobec palestyńczyków. Erdoğan się w ogóle mianuje jako taki czołowy obrońca narodu palestyńskiego od niedawna, bo w, w, z, kilka lat temu jeszcze nie był aż tak wymowny. A obecnie jest... E, e, nie tylko antagonistyczny, ale wręcz pokazowo antyizraelski w, w, w sprawach humanitarnych oczywiście, bo jeżeli chodzi o na przykład o jakieś zobowiązania sojusznicze i tak dalej, to nigdy nie wchodzi w paradę temu głównemu sojuszowi amerykańsko-izraelskiemu, wiedząc, gdzie, no, gdzie najmocniej biją. więc, Ale koniunkturalnie, zwłaszcza w świecie tym islamskim, Istotnie ma poważne atuty polityczne i zyskał renomę w świecie arabskim jako taki nieprzyjednany oponent Izraela. Wypracował sobie takie stanowisko. Dzięki temu cieszy się poważaniem w świecie arabskim, dosyć skłóconym, ale kiedy to skłócenie dramatycznie opadło przy zbliżeniu niespodziewanym i, i, i irańsko-saudyjskim, czyli dwóch odłamów tych, tych wiodących islamu walczących między sobą od tysiąca lat, sunnitów i szyitów, no to wtedy jego akcje, że tak powiem, jako tego uspokoiciela pojednawcy świata islamu, bo przecież nie jest Arabem, a wiadomo, że te animozje tutaj etniczne są bardzo poważne. Arabowie z tulkami mają od bardzo dawna napięku, ale mają wspólną religię i Erdogan zdobywa punkty właśnie takiego gołąbka pokoju w świecie islamu. To jest poważny atut regionalny i myślę, że jest wiarygodnym partnerem do rozmów dla, zarówno dla Dworu Saudyjskiego jak dla Iranu no i wspólne dążenie, prawda, w, w orbicie Chin do BRICS, wszystkich tam łączy te, te, te, te, te zwaśnione interesy polityczne, łączy właśnie w takiej zgodzie merkantylnej. To Chińczykom się zgrabnie udało. Oczywiście ktoś mocno pracuje, żeby ta, to porozumienie, tę wizję dobrego zarobku zniszczyć w zarodku, ale no, na razie Erdogan że tak powiem, na tej fali człowieka, który zna się na interesach, chce zarabiać z Arabami, z Chińczykami, z, z innymi odłomami islamu także, żebyśmy się tu nie kłócili, możemy przy okazji zarobić. A wszystkich tych, którzy burzą spokój, no to eliminujemy na margines. To jest właśnie takie, takie główne przesłanie. I myślę, że jest nośne, no bo każdy... Prosty człowiek rozumie, że lepiej jest pracować, handlować i zarabiać niż się bić nie wiadomo o co i ginąć, prawda? Więc no, no jest, jest poważne, że tak powiem, Erdogan jako najmocniejszy sojusznik południowy w NATO jest niezbędnym składnikiem wszelkich koalicji natowskich, które mają działać skutecznie. Wobec tego i no jeżeli Erdogan ostanie się u władzy, no to wtedy zmienia się oczywiście wektor działań planowanych, wojennych wobec Iranu, bo, no bo wtedy jego weto w łonie NATO pokrzyżuje wiele planów, prawda? No, Turcja to jest ogromny kraj, chyba ludnościowo i powierzchniowo największy w regionie. Jest taką, ma taką pozycję na mapie zaporową między Azją Środkową i Europą. No Wobec tego z ewidentnych powodów chociażby geograficznych, jeżeli miałaby rozgorzeć ta wojna z Iranem, no to wtedy przynajmniej spojrzenie z Ankary takie obojętne, czyli brak w ogóle jakiejkolwiek reakcji, to jest minimalny warunek działania, jeżeli natomiast to stanowisko byłoby negatywne, no to jest poważny, poważna przeszkoda w rozwoju skutecznej wojny z Iranem. To jest oczywiste chyba. Patrząc na Globus, po prostu. Oczywiście to jeszcze dochodzą te wszystkie niuasy, które przed chwilą wspomniałem skrótowo, ale najważniejsze no to jest oczywiście pozycja geopolityczna. Więc mam wrażenie, graniczące z pewnością, że wybory w Ankarze po prostu zawiesiły całą narrację i sytuację w, tak między aktami. Nie wiadomo, co się zdarzy w następnej odsłonie. Czekamy na, na następny weekend, co się wydarzy. Zwróć, zwróć uwagę na to, że dyskutując w naszym tutaj gronie korespondentów w dzień tureckich właśnie wyborów, no ta atmosfera była naprawdę gorąca, bo większość osób uświadomiła sobie, że ten temat Erdogana jest tematem kluczowym na Bliskim Wschodzie w tym momencie. Co więcej, jeden z ostatnich numerów czasopisma o wiadomej prowinencji The Economist na okładce umieścił właśnie rysunek zawierający temat wyborów tureckich z komentarzem Najważniejsze wybory tego stulecia. Także coś na rzeczy jest. I dzisiaj właśnie w dwóch dosłownie krokach przeszliśmy od wstępu do tematu głównego, którym jest turecki łącznik. Taki tytuł dzisiejszego odcinka. Nie od parady to się tak nazywa, ponieważ mamy tutaj tego tureckiego łącznika pod wieloma względami zarówno między wschodem a zachodem, między północą a południem, ale także między NATO i brics em w tym przypadku między sojuszem wojskowym i sojuszem gospodarczym. Jeszcze dwa lata temu można było powiedzieć, że Turcja jest niezdecydowana, że waha się, że aspiruje do różnych organizacji europejskich i organizacji ze świata zachodu, przecież przez długie dziesięciolecia próbowała wślizgnąć się do Unii Europejskiej, co oczywiście nie było możliwe, chociażby ze względu na nieuzyskiwanie odpowiednich parametrów ekonomicznych. Tych przeszkód nieformalnych było znacznie więcej, natomiast w tym momencie widać, że nastąpił radykalny zwrot Turcji jako państwa, jako struktury i jako społeczności, pomimo oczywiście eksponowania wypowiedzi młodych Turków, którzy są przeciwni temu, jakby nie powiedzieć, reżimowi, że nie mają przyszłości, że inflacja, że gospodarka się zatrzymuje. Owszem, ale z tego, co już przez, przez wiele lat omawialiśmy, to aspiracje Erdogana są raczej takie starsze historycznie, Chodzi o strefy wpływów, o odbudowanie pewnej pozycji lokalnego mocarstwa. Jest to także zauważane w, w prasie izraelskiej, ponieważ komentowała wybory dosyć powściągliwie, ale uznając, że Turcja wyrosła na takie mocarstwo regionalne, które jest istotne zarówno pod względem militarnym, politycznym, ludnościowym, ale także i gospodarczym, co przy ich centralnym położeniu, przy wszystkich szlakach handlowych i komunikacyjnych, no stanowi dosyć istotny atut. Także widzimy, że ten łącznik rzeczywiście może być wykorzystywany strategicznie i rzeczywiście Erdogan ma tutaj olbrzymie zaplecze i ma dosyć duże osiągnięcia. Natomiast ciekawą sprawą jest jego nagła niemoc kilka dni przed finałem wyborów, gdzie musiał przerwać swoje działania i odpuścić kilka spotkań Tutaj oczywiście szereg spiskowych podejrzeń się pojawiło. Czy też, aby ktoś mu nie pomógł w taki czy inny sposób, żeby spadły jego punkty pośród wyborców? No Na podobne dolegliwości w formie ostrej cierpi um, ostatnio prezydent Łukaszenka. I to, to, to się pojawiło nagle niespodziewanie jak grom z jasnego nieba, akurat wtedy, kiedy zaczynają się pojawiać sygnały o chęci i gotowości udziału Polski w restrukturyzacji polityki wewnętrznej na Białorusi. Nie chciałbym tego rozwijać z oczywistych powodów, w szczególności obserwatorów i słuchaczy z Agencji Pana Ciężaryna, który po raz kolejny dał nam taki lekki sygnał. Być może nieświadomie, to tak, tak myślę, że to było nieświadome, ale zbieżność czasowa i harmonizacja była aż nadto widoczna, dla mnie przynajmniej uderzająca. A miałem wiele takich przypadków, więc wiem, że jak to mówią, czy na <ścoughs> cytat, ale czy istnieją przypadki, prawda? Tak naprawdę to wszystko są jakieś znaki, także nie będę tego dalej rozwijał. Można łatwo zgadnąć, co z tego wynika. Pani Ciechanowska jest nazywana w, po naszej stronie Bogu jako prawowita prezydentka Republiki Białorusi. To, to na wielu poziomach stanowi poważny problem dyplomatyczny. No, ale jest faktem. W samej Komisji Europejskiej te słowa Borel na przykład powtarza i tak dalej, tam Scholz i inni tam goście to kopiują, więc no, jest kłopot. No, bo widać z tego, że państwa Unii Europejskiej jako ugrupowania polityczne, nie tylko Polska, ale w ogóle cała Unia Europejska nie uznaje, rządzącego w, na Białorusi prezydenta Łukaszenki jako prawowitego no, przedstawiciela władzy i to, to, to jest poważny kłopot no, z którego trzeba będzie jakoś wyjść prawda? trzeba ten jakoś to zakończyć więc myślę, że właśnie w kierunku zakończenia tu jakoś tam idziemy nie dalej jak dwa miesiące temu pojawiły się wiarygodne sygnały że to z, z samego Monu. No, że Polska jest, co prawda nie było to całkiem oficjalne, nie było potwierdzone przez rząd, ale polscy urzędnicy wypowiadali takie zdania, że Polska jest gotowa do wysłania na Białoruś około 200 tysięcy tak zwanych bojowników, czyli tych działaczy demokratycznych w formie uzbrojonej, czyli wyposażonych w broń przeszkolonych, z, z zaopatrzeniem tutaj z naszej strony, wsparciem logistycznym, wywiadowczym i tak dalej, no więc ja, sam, łatwo zrozumieć, że to jest deklaracja jakby gotowości do udziału w wojnie domowej, co najmniej, jeżeli nie otwartej interwencji zbrojnej. No i znowu to są pewne jakby no poszlaki, insynuacje, informacje nie do końca, że tak powiem, oficjalne, ale jednak krążące w całkiem oficjalnych mediach w Warszawie. Więc coś się dzieje poważnego. i Ja się poważnie obawiam dalszego rozwoju, bo realizowany jest scenariusz tak zwanego Majdanu w, w, na Białorusi, w, w Mińsku. A wiadomo, że reżim, Jakkolwiek by tam go nie rozumieć, Łukaszenki jest na tyle twardy, że on sobie Majdanu zrobić nie pozwoli. Tym bardziej, że jest umocowany z Moskwą i te sygnały, które wymieniłeś, to nie są jedyne sygnały, bo wczoraj bodajże, muszę się oczywiście wyrazić tutaj troszkę metaforycznie, dowódca azorków zaproponował ażebyśmy się wybrali na wycieczkę na samo samowtór, samowtór na Białoruś właśnie tak do borów tam i językiem, zapolowali na jelenia i zapolowali na jelenia e, tutaj językiem sienkiewiczowskim tutaj to w, wszystko jest jasne absolutnie ale tego typu wyskoki, które się pojawiają i są komentowane, nie są pomijane, lecz odwrotnie eksponowane w różnych mediach, robią bardzo niezdrową atmosferę i sugerują publiczności kierunki nie tylko propagandy, ale przygotowań socjotechnicznych, tak, ażeby to już było w głowach, publiczności y, zakorzenione. Także to źle wygląda. No wygląda to na realizację planu y, y, ożywienia y, śladów historycznych Imperium Jagiellonów, po prostu. Co zresztą ma odzwierciedlenie poważne w y, y, różnych czasopismach atlantyckich, Atlantic Council, tam różne plany sprzed dziesięciu lat tego ośrodka tak zwanego analitycznego, który później się rozpadł w wyniku ataku haker... ruskich hakerów pana Friedmana seria trzech książek na ten temat poświęcona właśnie kluczowej roli Polski jako takiego aspirującego lokalnego mocarstwa INSPE, które się tworzy no i te różne artykuły z Newsweeka i ekonomista z ostatnich miesięcy, które nam złocą rogi, że tu już urosło takie mocarstwo, już wyprzedzamy w Wielką Brytanię, bo w roku 2040 będziemy od niej bogatsi. No. Ja, ja pamiętam, Zoro, jeszcze taki motyw z lat 70 -tych. Jesteśmy czwartym mocarstwem świata gospodarczym. Nie, czy pamiętasz to? Ale były takie, były takie chwile, kiedy byliśmy czwartym mocarstwem świata. No, daj przecież, Boże. Przecież przynajmniej w węglu. Przynajmniej w węglu. Nie, nie będziemy się przed tym bronić, jeżeli się uda zdobyć taką pozycję, mozolną pracą, ale przez wiadomo z doświadczenia, że nikt, nikomu nie nadaje takich tytułów. Trzeba to sobie wypracować. Mozolnym wysiłkiem pokoleń trzeba sobie to wyrwać z kłów i pazurów naszych konkurentów, żeby nie mówić wrogów. No bo inaczej nie ma na tej ziemi. Trzeba zasuwać i trzeba bronić swojego interesu wszystkimi pazurami, które są dostępne, bo inaczej to, co żeśmy zdobyli, to nam rozdrapią. No tak to się dzieje, no nie, nie, przecież tak działa natura. Owszem, ona pozwala różnym gatunkom żyć w jakiejś tam symbiozie, ale spróbuj być trochę słabszy, to cię własne stado zadepce. Za i nie się... rzuci na pożarcie. Na pożarcie, tak. To właśnie ten słaby, jakoś się go nie nadaje, to chociaż niech się nadaje jako karma dla tych wilków, które gonią za nami i pożrą najsłabszego, a reszta stada pójdzie no. dalej. I, I tym, że się właśnie zajmuje nauka zwana behawioryzmem, ona oczywiście wyszła z nauk przyrodniczych związanych z zachowaniem zwierząt. Niemniej jednak wobec... Upadku społeczeństw. Można by powiedzieć, że behawioryzm ludzki to już jest bardzo poważna dziecina, szczególnie badań socjotechnicznych, które powodują, że manipulowanie masami jest zdecydowanie prostsze, ponieważ te zachowania są szablonowe i na konkretne bodźce odpowiedź jest zazwyczaj ta sama. No tak, kierują nami jak stadem, podobnie nas traktują właśnie jak durne stado w swojej durnej propagandzie. No i niestety musimy to jakoś cierpieć, no bo wiadomo jak wygląda krzywa dzwonowa 90% pelikanów to zwyczajnie łyka, że to jest wszystko dobrze i fajnie i, i pięknie i należy słuchać tych oszołomów. Stefanu i tam innych telewizacji polskich, niemieckich, francuskich i innych tam. Bo oni wiedzą wszystko i tu tak gdy nowa ustawa wyszła i będziemy to robić i idziemy ku świetlanej przyszłości. No. Bardzo dobrze, ale to niestety jak patrzę na objawy temu towarzyszące, no to sam rozumiem, że sygnały alarmowe już momentami ogłuszają, no bo ile. Ile można na tym płocie siedzieć i, i, i nic się niby nie dzieje, ale co chwilę coś nowego wybucha, jakaś rakieta przelatuje, nie wiadomo skąd, nikt nie wie, co się stało. To, <śmiech> ta właśnie takiego mema widziałem ostatnio, który bardzo mi się podobał. Pewnie państwo również widzieli, bo y, y, takie mam domniemanie, że nasi słuchacze są y, osobami aktywnymi intelektualnie, y, że szukają, czytają, dopatrują się i oczywiście wyciągają wnioski. Mianowicie podchodzi jakiś z generałów takich głównych do, do Putina i mówi, wysłaliśmy na Polskę rakietę. To nie, oczywiście jest sytuacja fikcyjna i tak dalej, żeby się tutaj nikt nie doszukiwał niczego. Ta rakieta może przenosić głowice jądrowe. Tutaj się Putin ożywił. Mówi, no i co, no i co? Na co generał z rezygnacją... Polacy nie zauważyli. No ja właśnie. Nie, nie zauważyli. Także jeżeli chodzi o, o nasze struktury państwowe, to one są w wielu miejscach bardzo odporne, tak to nazwę, odporne na bodźce, na sygnały, na przesłanki, na różnego typu tutaj rzeczy. I... Na sugestie, perswazję dyplomaty. Tak, tak. Czasami <śmiech> nawet w ogóle na wiedzę podstawową. Tak, bo my wiemy swoje i będziemy dalej kroczyć w naszą ścieżką. Być może nas to ocali na zasadzie wojaka szwejka, który nigdy nic z czego nie rozumiał, ale wiesz, ale swoje wiedział. Także Ja, ja mam właśnie taką, taką skrytą nadzieję, że ten nasz naród i to nasze społeczeństwo przy tak odpowiednio skonfigurowanych czynnikach władzy jednak zejdzie z linii strzału, czyli to jest to, co we wszystkich sztukach walki i w strategiach wojskowych się podtrzymuje. Pierwsze co, zanim zaczniesz cokolwiek robić, zejdź z linii strzału. To jest podstawowa rzecz. Dotyczy to także maszyn wirujących, obrabiarek i różnego typu maszyn, które czymś miotają to można sobie, przepraszam za taką dygresję techniczną, ale to może się przydać ludziom, jeżeli jakaś tarcza się obraca, to nie przyglądaj się płaszczyźnie tego obrotu, bo jak coś tam się urwie, to jest po, po oczach, że tak powiem. Ale to jest rzecz praktyczna, techniczna. Myślę, że tej praktyczności nam potrzeba jak najbardziej, szczególnie wśród edukacji młodego pokolenia. No i w związku z tym do czego zmierzam? Do tego, że może ta cała ignorancja rządowo-administracyjna, która jest uwikłana między realizację zamorskich planów z jednej strony, między partyjne rozgrywki z drugiej, a wprost między szwagrowskie jakieś rozgrywki z trzeciej. Tak, tu poruszyłeś bardzo ciekawą prawidłowość filozoficzną z pogranicza, że tak powiem, sztuki walki, że co do zasady zawsze chyba, oczywiście nikt jeszcze tego nie udowodnił, ale praktyka tego dowodzi. Centralne starcie jest nieoptymalne. To znaczy jest ono dopuszczalne, takie centralne starcie z przeciwnikiem, wrogiem, taka właśnie pokazowa kontrowersja w samo południe, 12, prawda, i wychodzimy na pojedynek i strzelamy się na samym środku placu, tego typu starcie jest efektywne. Tylko wtedy, jeżeli ma druzgocącą pewną przewagę nad przeciwnikiem. Tylko tak. w takich okolicznościach to się rzadko zdarza. Co zresztą onegdaj ta prawidłowość mi się przypomniała w takiej pyskówce, bo w miejscu publicznym jeden z ludzi tam w kolejce tam mnie zaczął sztorcować i ustawiać się po prostu powiedziałem, bo się niepokoił a ile tam będzie pan jeszcze stał? Tak. Ja powiedziałem, przepraszam pana bardzo, ale dokładnie tyle, ile będzie konieczne, jeżeli będzie pan mi przeszkadzał, no to jeszcze dłużej. Chyba, że, że chce mi pan pomóc, to wtedy skrócimy te męki. A w ogóle, no to odradzałbym panu takie obsesowe traktowanie ludzi, bo wiadomo z doświadczenia, że żeby wyegzekwować swoją przewagę, to musi pan mieć ją widoczną, a nie jestem tego pewien po pańskiej posturze wyglądzie i zachowaniu, że byłby pan w stanie to zrobić. A zapewniam tu zachęca Cię do oporu. Zapewniam pana, że jestem w stanie skutecznie odeprzeć pańskie ataki słowne i każde inne na wiele sposobów. Nie chcę ich stosować, ale chyba sam pan rozumie sytuację. Także doradzałbym panu w przyszłości zachowanie elementarnej grzeczności do każdego interlokutora. Każdego, bo to wychodzi na dobre, po prostu nie opłaca się być hamskim, co do zasady. Warto zachować zwyczajową grzeczność, dziękuję, proszę, pomogę Panu, czy mogę w czymś pomóc, a nie przeszkadzać. A, a na pewno nie krzyczeć, bo ja czegoś takiego nie toleruję i wie Pan, i pan to, już, już Pan to czuje, że, że mogę Panu zrobić krzywdę. No, i to na ten, ten sposób dyskusja się skończyła. Nie chodziło o żaden pokaz siły, wiesz, tej samczej i tak dalej, tylko po prostu człowiek ten zaczął mnie tutaj, wiesz, pouczać tam na swoje głupawe, gówniarskie sposoby, więc uznałem za stosowne nawrócić go na poprawne tory myślenia, no, bo mam za sobą, już tak powiem, karierę dydaktyczną. I myślę, że takie jedno starcie w realu naprowadzi go na prawidłowe tory i, i powróci na ścieżkę ludzkości, że tak powiem, i będzie szanował wszystkich na swojej drodze. Nie dlatego, że jest chrześcijaninem, tylko dlatego, że to po prostu się zwyczajnie opłaca. No bo każdy mocarz znajdzie na swojej drodze przeciwnika, który go zwyczajnie nadepnie i, i, i go zwichnie, rozumiesz? Po co w ogóle do takiej sytuacji doprowadzać? W wersji tak słownej. Eskalować jest dosyć, sytuację. Być niegryty, nie. Prawda? Tak. Nie warto. Tak, tak, tak. Dokończ. Bo mam jeszcze kilka tematów do tego. Tak, już? Ja skończyłem, także to był wątek poboczny, ale myślę, że. To, tematu... Ale to taki poboczny wątek to jest woda na młyn, że tak powiem. <laughs> Dlatego, że jeżeli chodzi o ten yy, yy, krzyk yy, perswazyjny, to mnie się ostatnio zdarzyło coś takiego, ale to z tego względu, że tło szumowe było tak olbrzymie, że trzeba było porządnie wrzasnąć. Chodziło oczywiście, znaczy nie oczywiście, po prostu chodziło o drogowców. Miałem taką sytuację, że yy, wyjechałem sobie z bocznej drogi, jadę sobie yy, traską taką dosyć krętą, zawiłą rano do, do pracy, do szkoły, wioząc tutaj syna i e, najpierw z naprzeciwka nadjechał pojazd, który ściął mi ostry zakręt w ten sposób, że musiałem się do prawej strony e, bardzo e, przytulić. E, 20 metrów dalej jechała jakaś e, furgonetka, też bardzo szeroko, po czym e, widzę na końcu kolejnego super ostrego zakrętu typu Serpentyna, Wielki traktor z przyczepą, który mruga, to dosłownie co 10-15 metrów kolejne zdarzenie. To sobie proszę wyobrazić, jak się jedzie 30 czy tam 40 nawet na godzinę, jak szybko to się odbywa, bo to są co pół sekundy, coś się zdarza. <śmiech> Wiedząc, że wszyscy ścinają ten kolejny zakręt, jadę do prawej, potem się okazuje, że ten traktor z przyczepą jest, no to odbijam w lewo, to o kolejne pół sekundy po czym się okazuje, że jest zgraja około 12 osób w pomarańczowych kamizelkach, no to ja znowu do prawej, po czym się okazuje, że na środku drogi na czołowe zderzenie jest ładowarka z zębami wystawionymi do przodu, bo z tego ładowali asfalt na drogę. Także bardzo się ucieszyłem. Oczywiście szereg pozdrowień zostało wypowiedzianych w tej sekundzie. Nie zmieściłem się, bo nie było możliwości przy prędkości jeszcze 20 na godzinę, żeby w przeciągu pięciu metrów zatrzymać się do zera bezkolizyjnie. A akurat nikt nie jechał z naprzeciwka i minąłem tą ładowarkę wjeżdżając na przeciwny pas ruchu. Odwiozłem syna do szkoły. I po dosłownie dwóch czy trzech minutach wróciłem na miejsce, wiedząc, że, że moja antygrypina będzie jechać dosłownie parę minut po mnie, wiedząc, że te wszystkie zdarzenia mogą ją spotkać i że może się okazać, że nie zareaguje w tak błyskawicznym tempie jak ja, bo ja tam jeżdżę po prostu tysiące razy w tym, w tym miejscu i różne znam przypadki. Wróciłem się. I podszedłem w poszukiwaniu kierownika. No ale w tym przypadku hałas był taki duży, bo tam pracowały i młoty pneumatyczne, i frezarki asfaltowe, i różne rzeczy, także musiałem porządnie wrzasnąć. No i objawił się kierownik. Troszkę mu tam wrzucałem, z tego względu, że strasznie nie lubię sytuacji, w których może dojść do czołowego zderzenia z ładowarką. Może by się nam nic nie stało, ale y, samochód byłby z pewnością skasowany. Y, no i troszkę ich tam y, może poobrażałem, że któryś z tych głąbów mógłby pójść na zakręt i y, chociaż jako pomarańczowy człowieczek y, coś sygnalizować. Na co on mi mówi, że kilometr dalej stało oznakowanie z, z tym z robotami drogowymi. No mówię, panie, przecież ja wyjeżdżam z bocznej uliczki nie spotkałem żadnego ani jednego znaku. Na, naciąłem się bezpośrednio na czołowe zderzenie z ładowarką. Także tego typu historie się zdarzają. To może jako przykład taki niektórym się wydaje, że dopełnili wszelkich starań, ale postawienie znaku kilometr przed y, miejscem y, niebezpiecznym, y, to czasem nie jest właściwe postępowanie. Zwykle to jest 50-60 metrów w mieście y, i tak to powinno być. Y, y, podzieliłem się z Państwem i z tą tym, tym tym spostrzeżeniem y, z tego względu, że y, y, człowiek nieraz zostawia sprawę, a, mówi, a niech się inni martwią. No nie jest to dobre rozwiązanie, dlatego że no, goście rzeczywiście zareagowali. Co prawda chcieli, chcieli mnie troszkę bić, ale myślę sobie, jak tak rzeczywiście by było, bo drogowcy byli w, lekko wkurzeni, mówię to wystawcie jednego gościa na solo, y, to przynajmniej będzie sprawiedliwy pojedynek. Także ale to jest <grym> także uchły. akurat. Bo... By, byłoby to w samo południe, bo to tak mnie na, natchnęło do, do tego wspomnienia, bo to już się odbyło kilka tygodni temu. Notabene był poranek, temperatura bardzo niska, nawierzchnia mokra, pełna liści na poboczu. W związku z powyższym ostre hamowania słabo się sprawdzają w takich okolicznościach. No ale jakby trzeba było, no to trudno. Pojedynek to pojedynek. To już zapomniana jest dosyć sztuka. No ale generalnie warto po prostu myśleć o innych zwracasz na nich uwagę i nie kłaś lachy na wszystko. To, to zresztą regulują konkretne przepisy. Oczywiście te barany tego nie znają, bo to, że kilometr wcześniej stał jakiś znak, to w sensie prawa ruchu drogowego nic nie znaczy. Te znaki muszą być przypominane co pewien czas i tam bodajże Oczywiście. co kilkaset metrów minimalne w tym wypadku z tego, co ja pamiętam, a to już było dosyć dawno, ale to w każdej chwili można sprawdzić w kodeksie minimalno. W terenie zabudowanym 50-60 metrów. Na, na terenie niezabudowanym to jest bodajże 100 metrów, to przypominanie tak, o zagrożeniu. Tak. Przed punktem tego zagrożenia, czyli musi być, ta sama zasada obowiązuje. W przypadku samochodu na przykład uszkodzonego, tak na poboczu, że tam miga i tak dalej i te światła tam migające, to nie wystarczy. Trzeba wziąć ten trójkąt z bagażnika, dlatego on jest na obowiązkowym wyposażeniu i przespacerować się kilkadziesiąt metrów dalej, żeby go ustawić. Właśnie z tego powodu, aby ostrzec odpowiednio wcześnie, to, że coś tam wcześniej było, jakiś znak, ileś tam kilkaset metrów, no to nie zwalnia z obowiązku przypomnienia, że za moment, za lata chwila, łamek sekundy, to niebezpieczeństwo się być może zrealizuje. Więc no, to są konkretne na to normy. I tu nie można się tłumaczyć, że kilometr wcześniej, bo to jest ewidentny idiotyzm. no Tak się nie, nie da funkcjonować. A, a wystarcza odrobina wyobraźni i myślenia, że tak powiem o swoim bliźnim. No jak i co może mu się zdarzyć? No po prostu Cztery trzeba Cztery przecznice były na tym odcinku, tak powiem, osiedlowe. Także naprawdę wielu użytkowników drogi mogło spotkać tego typu ale w związku, problemy. Ale w związku z tym, że ja jeżdżę rzeczywiście tam wiele razy i ilość pomysłów, jakie mają użytkownicy drogi na pokodanie tego odcinka, dwóch serpentyn takich, szczególnie z obcymi rejestracjami, który, które widać od razu, że biorą ozi jezdni między koła, no to jest rzeczywiście, trzeba tam uważać. Nie można się bawić telefonem, nie można szukać w radiu niczego, trzeba po prostu uważać. Zwykle nie używam żadnych prywatnych tego typu wydarzeń, ale jest to moim zdaniem edukacyjnie potrzebne należy uważać, szczególnie w obecnych czasach na drodze, ponieważ mnóstwo ludzi jeździ z telefonem przed oczami, pisząc jakieś smsy, coś tam robiąc w tym telefonie. Ja ich obserwuję z tego względu, że zasadniczo albo słucham muzyki, którą bardzo dobrze znam, bo mam, mam ją po prostu nagraną, albo jeżdżę w zupełnej ciszy, poszukując odrobiny spokoju od cywilizacji, kiedy wiadomo, wszystkie uszczelki w drzwiach działają doskonale antyakustycznie, wyciszając wnętrze i pozwalając troszkę pobyć w ciszy i w samotności, no to patrząc na tych użytkowników, powiedzmy 60% trzyma w ręku telefon i coś tam na nim robi. To są zastraszające po prostu liczby. Szczególnie w ruchu miejskim. No i to jest dowód na to, że, że doszliśmy do punktu, że tak powiem, krytycznego. Człowiek cyborg jest już w zasięgu wzroku. Przypięty do swojej końcówki. Inteligentny. Nie wiadomo, który z nich jest smart. Czy ten, ta końcówka, czy ten użytkownik. <laughs> bo to ostatnio jest, tak powiem, kontestowane przy użyciu chat GPT i innych nowych, że tak powiem, automatów sztucznej inteligencji wypuszczonych na rynek. I mam wrażenie, no, że użytkownik w tej rywalizacji o inteligencję przegrywa sromotnie. Jeżeli tylko da się, że tak powiem, zaprząc do tej końcówki i będzie na stałe do niej przyspawany, to ta sztuczna inteligencja we wszystkie gry z nim wygra. I te inteligentne, i te maszynowe, i wszystkie, bo jest szybsza, ma większy zasób, że tak powiem, baz danych do dyspozycji. No i generalnie w ogóle w takim układzie, że tak powiem, człowiek kontra maszyna, no to, to rywalizacja jest w ogóle skrzywiona moim zdaniem, od samego początku. No co to jest w ogóle za sport? Ja pamiętam, ja pamiętam z rynków kapitałowych, to, to sprzed laty jest parametr. Chodziło o grę na giełdzie. Mianowicie pojawiły się automaty, które obstawiają akcje, kupują, sprzedają i tak dalej. W każdym razie dawno to już dosyć było, ale pamiętam tą liczbę ponad 30 tysięcy decyzji na sekundę jest w stanie taki automat wykonać, analizując parametry dochodzące, no to proszę sobie wyobrazić, który bolek jest w stanie takie coś przewalczyć i podjąć właściwą decyzję. Tak naprawdę to te automaty high frequency trading, to one działają... Na, na okruchach, na śmieciach, korzystając z tego, że ich koszt operacyjny tak zwany koszt marginalny jest zerowy dosłownie, bo oni płacą hurtowo za wolumen swojego obrotu, a nie od konkretnej operacji, bo konkretna operacja ma zerową prowizję, po prostu zerową, a czasami nawet ujemną prowizję. W czasach ujemnych stóp procentowych się, to się zdarza. Ujemną prowizję. Oczywiście to są wszystkie jakieś kwoty znikome. Do, do, w sensie ułamka grosza, tak? Ale no jeżeli wykonasz tysiące takich operacji, no to się zlicza do jakiejś tam konkretnej kwoty. Właśnie na tym to polega. E, no i podobnie w tym tradingu, high frequency trading, w ciągu jednej sekundy można wykonać wiele operacji zanim pacjent po drugiej stronie się odsuci, no wykorzystując te znikome różnice wahań cenowych rzędu ułamka grosza. No i wystarczy z, z, tysiąc razy pomnożyć w ciągu sekundy jeden, jedną dziesiątą grosza, to ile to da. ale było już dwóch takich zawodników twórców oscylatora, to jeszcze w, w pięknych czasach wolności gospodarczej, także widać, że inteligencja ludzka pewne rzeczy wyprzedza a potem może nie nadąża, ale jednak jest inicjatorem pewnych pomysłów High Frequency Trading to jest poważny segment rynku giełdowego w świecie rozwiniętym, kilkadziesiąt procent a być może więcej, ja mówię, że to jest minimum kilkadziesiąt, że do trzydziestu, czterdziestu, które na stałe jest już zajęte przez i komputery, które handlują między sobą i między tą nieświadomą publicznością, nie? Właśnie skorzystając z tych, tych, tych ułamkowych, drobnych, znikomych różnic chwilowych z rzędu już nawet nie, nanosek nie milisekund, dosłownie mikro i nanosekund, bo to już chodzi o takie różnice. No ale załóżmy, że tysiąc razy na sekundę jedną dziesiątą grosza możesz przewalić, no to jest tysiąc razy jedna dziesiąta, to jest sto groszy, czyli jedna złotówka. Na, w ciągu sekundy, na walorze, którego cena właściwie się nie zmieniła, tak? No ale ulega tym mikrosekundowym perturbacjom, tak? Na dużym rynku. No i te różnice można, że tak powiem, wyczesać na swoją korzyść. Tysiąc razy w ciągu, w ciągu jednej sekundy mamy jedną złotówkę i nic się nie stało. No bo cena wyjściowa jest niezmieniona w ciągu tej sekundy. Ty nawet nie zdążyłeś zauważyć, że cokolwiek się stało, a złotówka komuś tam wpłynęła. No, także to bardzo ciekawe zjawisko. Oczywiście to jest cała ogromna dziedzina tutaj spekulacji i wiedzy do tego dotyczącej. Tworzą się nowe zjawiska tak zwanej pozornej płynności, kiedy pojawiają się na przykład miejscowo takie poduszki dużego, że tak powiem, dużej z, z boku w, widząc, jak się obserwuje to z boku, to dzięki właśnie działaniu tych automatów pojawia się teoretyczna płynność tak, na rynku, bo dokonywane są, jest jednocześnie dokonywanych wiele operacji, tak jakby na rynku była dostępna ogromna płynność, a tak naprawdę w ogóle jej nie ma, bo te automaty handlują między sobą, ale pozornie, Wydaje się, że rynek jest głęboki, czyli że możemy umieścić jakąś transakcję, tak? Duże zlecenie. No. A w praktyce wychodzi, że to jest nieprawda, że, że głębokość tego oceanu równa się że... że po, po, leki, po letniej burzy. W gorący... Nie ma żywej duszy na sali, wszyscy Rozumiem? gdzieś tam palują. Tak? Tylko automaty pracują i że one tworzą tę sztuczną płynność, by się wydaje, że to jest ocean, rzucasz duże zlecenie, a rekiny to zwyczajnie ci pożerają dużą część z tego i musisz zapłacić prowizję 5% na przykład transakcji. <grym> to znaczy efektywnie, nie? że wrzucasz te no, na rynek i to one tam to sobie po, po ułamku sobie to ciamkają powoli tysiąc razy, no i wychodzi sumarycznie, że Ruszył pan rynkiem, no co prawda małymi krokami, no ale takie zlecenie to obniżyło cenę waloru o kilka procent, które pan żeś zapłacił w tej transakcji. Ja mam takie wspomnienie. Debiut Banku Śląskiego na giełdzie papierów wartościowych. Ja byłem nie tak dawno po studiach, świeżo ekonomicznych i tak dalej, nabuzowany, naładowany. Gramy na giełdzie ostro. Od razu w przegraliśmy wszystko, co było do przegrania. Nie było śladu po pieniądzach. Rzecz polegała na tym, że wszelkie zlecenia w domu maklerskim trzeba było wykonać jadąc tam. Jadąc tam, powiedzmy, że z mniejszej miejscowości, powiedzmy, że podróż wynosiła jakieś 40 minut. Potem trzeba się było dostać do tej placówki, do domu maklerskiego, gdzie Młodzi goście w czerwonych krawatach z czerwonymi szelkami udawali ważniaków. No i oni coś tam robili, ale po, no nie udało się, to za późno pan nam powiedział i tak dalej. Także co by nie było, wszystko to była manipulacja. Cena była super, ale oczywiście była zamrożona. Jak wszyscy pamiętają pierwszy start tych akcji Banku Śląskiego, to oleśmy zarobili. No ale wyszło jak zwykle. To wszystko było tylko na chwilę i nie na pewno. No także od tej pory raz spróbowałem i więcej się nie bawię w tego typu rzeczy. To już naprawdę wiele lat minęło. za 30 prawie chyba. Coś koło tego, tak? No ale reguły obowiązują, także rozumiesz, po pierwszym strzyżeniu zorientowałeś się, o co w tym chodzi, tak? Tak, tak, tak. Komunikacja, komunikacja. I powiedziałem, mnie to nie interesuje, ja lubię interesy, które wzrastają powoli, systematycznie, stabilnie, które są zawsze dobre. I tu jest właśnie tajemnica, które są zawsze dobre. No tak, ale ten świat się dynamicznie zmienia i wprowadzają nam nową postać, że tak powiem nie tylko świata, ekologii, do całego otoczenia, piętnastominutowe miasteczka i tam te różne inne samochodziki elektryczne, które są co do zasady dwa, trzykrotnie droższe w produkcji od swoich poprzedników, ale jakoś są bardziej ekologiczne co, co dziwne. <głosy> Więc no jest tutaj... No można dostrzec pewne trendy, które są lansowane na siłę od samej góry i nie, wy, wy, nie wygląda na to, aby te trendy ustąpiły. Przeciwnie, one się nasilają. No to przeczy z regule wolnego rynku, tak bym powiedział ogólnie. Przynajmniej teorii, prawda? No bo teoretycznie tak. na wolnym rynku zawsze zwycięża niezmiennie rozwiązanie najbardziej efektywne ekonomicznie znaczy najtańsze, najbardziej pożądane przez społeczeństwo, tak, osiągające maksimum rozkoszy, tak? zadowolenia klientów. No. Nie, nie wiem, czy to zadowolenie, już tak powiem, z, z samochodów elektrycznych i z wyłączeń prądu i z galopujących cen energii yy, to stanowi dostateczną zachętę wytłumaczenie tej mody, która jest lansowana na siłę. No, no teraz myślę, że główną motywacją jest zgodność z linią partii. No ja to rozumiem, że to ratujemy planetę, tak? No, my przyklejamy się do gleby, do, do, do, do asfaltu nowym gatunkiem kleju, w związku z tym prokuratura w Berlinie prowadzi postępowanie w sprawie. Nieumyślnego spowodowania śmierci pacjenta, do którego karetka nie mogła dojechać, bo iluś idiotów tam się przykleiło do asfaltu w taki sposób, że nie można jej było oderwać. A w tym czasie pacjent, do którego wezwano karetkę, zmarł. To jest wiadomość. Ta sytuacja że... była, była omawiana w niemieckiej telewizji, gdzie tak. ktoś z krytyków wypowiedział się, że mamy psychopatów w rządzie i psychopatów w najmłodszym pokoleniu i nie wie, czy to się skończy ponieważ kraj zmierza niestety ku racjonalnej zagładzie no wiesz, prokuratura odmówiła ścigania tego te, tego doniesienia ale człowiek umarł jego rodzina jest no, niespodziewanie, że tak powiem wzburzona tym no że, no, że ewidentnym powodem, to sama przecież samo pogotowie ratunkowe to powiedziało, że nie mogło dojechać na czas i to opóźnienie było krytyczne i z tego powodu właśnie pacjent umarł, a mógł żyć. No i prokuratura się waha, czy jednak te wyższe dobro społeczne w postaci ochrony klimatu tu nie przeważyło, że jednak nie możemy ścigać tych idiotów, którzy się przykleili do asfaltu. Rozumiesz? To Zmieramy jest to, wybór. Zmierzamy do absurdu. I to jest y, zastraszające, że y, to zyskuje społeczne poparcie. Y, oczywiście to są masy, czyli y, osoby podatne na y, perswazję medialną. No, w związku z tym y, jakby to się te dwie siły podsycają. Y, czyli taka ludzka akceptacja prymitywna dla wiodącej metody oraz oczywiście ta rządowa y, propaganda, która preferuje takie czy inne zachowania w związku z polityką klimatyczną czy jakimiś tam innymi wytycznymi. no Słabe to jest. No Niestety y, widzimy, że jednak y, społeczne masy za tym podążają, akceptują i dają się wkręcać. Tego typu manipulacja. Słaby jest przykład z naszego wewnętrznego podwórka, z tego samego przedziału y, w wojny ideologicznej. Mianowicie sąd w ubiegłym tygodniu odmówił karania sprawcy rozboju, który wyciągnął człowieka z furgonetki i go obił, czyli naruszył jego nienaruszalność cielesną. Z powodu znikomej szkodliwości społecznej rzekomo. A o co chodziło? Otóż aktywista ruchu lewicowego oburzył się tym, że kierowca tej furgonetki miał naklejony transparent z bulwersującym zdjęciem w obronie tak zwanego życia. I to była legalna demonstracja, ona była wcześniej zarejestrowana i tak dalej, ale ten działacz lewicowy tak się oburzył, no, że to jest niedopuszczalne. Wobec tego siłą, że tak powiem, otworzył drzwi tej furgonetki, wyciągnął kierowcę tego samochodu na zewnątrz, na ulicę i pobił go. I to wszystko zostało zarejestrowane i w sądzie była rozprawa właśnie z tego tytułu napaści chuligańskiej, na, naruszenie etykalności osobistej. No i sąd stwierdził, że, no, że właściwie to, to jest nikoma społeczna szkodliwość i nie będziemy tego ścigać. <ścoughs> nie ukażemy tak, ja naprzej tego ja czegoś. Z, z ubolewaniem oglądam tego typu informacje, które głównie się pojawiają na Twitterach, bo nigdzie indziej miejsca nie mogą znaleźć ale rozumiesz, motywację takiego wyroku, tego uzasadnienia tak, o, tak, to są znaki czasów niestety o, oczywiście polityczne, bo w imię wyższej wartości, czyli e, rzekomej obrony e, prawa do protestu, prawda kontrprotestu przeciwko tym tym, tym, tym, tym, tym wariatom prawda, obrońcom życia, prawda i tak dalej jakkolwiek to nie sformułować bo może to równie dobrze, symetrycznie zrobić w drugą stronę nie ścigamy ewidentnych przestępstw fuligajskich. No bo to jest znikoma szkodliwość, bo obywatel był tak wzburzony, że miał prawo dać komuś w mordę. Znaczy jest na to metoda, ale oczywiście to wymaga dobrego szkolenia i dobrej techniki, ponieważ jest szereg, szereg metod, tak zwanej prewencji, ja to w ten sposób nazwę, czyli nieszkodliwego oporu dla samego napastnika. Opór jest zablokowany skutecznie, boleśnie, bezinwazyjnie jednocześnie i elegancko. Także... No tak, ale ja tu zmierzam do, do, do. Wiem, wiem, wiem, dlaczego ja, ja tu... Wiesz, Ta cała temida i te wszystkie przepisy, kodeksy. No... To jest żenada, to jest żenada. Do śmietnika, bo te kanony są po prostu w imię jakichś tam doraźnych politycznych wierzeń podeptane. Zwyczajnie ja nie jestem po żadnej stronie tutaj tego sporu ideologicznego, tylko zauważam dramatyczny poziom schamienia nie tylko dyskursu, ale w ogóle życia społecznego, schamienia idącego w stronę yy, agresji i tej fizycznej, że a to, co z tego, no, panu w mordę panu się należało, rozumiesz? Ja, ja, ja, ja, ja mogę w społeczeństwie zrobić... cywilizowanym, ja rozumiem, że za wschodnią granicą jest wojna i tam się naparzają i dają sobie w mordę bez, prawda, bez ustanku, a nawet się zabijają, no ale to nie jest ostateczne wytłumaczenie, żebyśmy podążali tym tropem i sami się tutaj naparzali, tak? No bo to, to nie jest ostateczne wyjaśnienie i motywacja. Nie możemy iść w tę stronę dziczy totalnej. No bo jeżeli będziemy dalej eskalowali zabawę w tę stronę, pod przewodnictwem ludzi w czarnych sukienkach z łańcuchami na szyi, no to ja widzę czarną przyszłość, naprawdę. Ja zrobię tutaj duży skrót myślowy, bo żeby jeszcze uzupełnić tą lukę, oczywiście rację tego typu zachowania, czyli psucie prawa, psucie obyczajów społecznych i psucie pewnych relacji fundamentalnych, czyli de facto prawa naturalnego, które jest obiektywne, ale jeżeli zaczyna się wkraczać w takie obszary, no to jesteśmy na skraju chaosu społecznego i wcześniej czy później to się chaosem skończy, nawet jeżeli nie od razu, to potem to jednak do tego obszaru zmierza. Ja tylko chciałem powiedzieć to, że teraz coraz bardziej są potrzebne pewne Nazwę to manualne techniki prewencyjne, które powodują, że napastnik traci rezon i nie jest już tak aktywny ani skuteczny. Jednocześnie krzywdza mu się nie dzieje i przy czym można wyskalować jego poziom dyskomfortu. Ja to tak nazwę enigmatycznie. Ten poziom dyskomfortu jest chwilowy oczywiście, aczkolwiek bardzo dokuczliwy. I tutaj preferuję Aikido. No, zasada generalna i polecenie, sugestia jest takie, żeby utrzymywać sprawność fizyczną, tak. ruchową, e właściwą ocenę sytuacji bieżącej, czyli situational awareness, świadomość sytuacyjną, tak tego uczą w wojsku między innymi, co się naprawdę dzieje, ewentualne zagrożenie, które nam towarzyszą na ulicy, w supermarkecie, w pracy, gdziekolwiek, gdzie jesteśmy znieczuleni, prawda, radiem i tym telefonikiem i innymi rzeczami, musimy być czujni. Bo za chwilę, skądkolwiek może się pojawić zagrożenie. To nie musi być dotkuczliwe, nie trzeba żyć w ciągłym lęku, że za chwilę skończy się świat i spadnie nam coś na głowę. Ale warto mieć po prostu świadomość, zamiast patrzeć się w ten ekranik, trzeba mieć świadomość tego, co się wokół nas dzieje i jakie to ma znaczenie, co z tego być może wynika. I tyle. Takie generalne zalecenie, bo w tę stronę zmierzamy. tutaj. Warszawa jest tylko tysiąc kilometrów od strefy gorącej wojny. Tutaj bym, tutaj bym zrobił małą przerwę techniczną, bo to jest doskonały temat, bo tu mamy kilka wątków, jednocześnie otwartych, które moim zdaniem wymagają omówienia. I za chwilkę wracam. Wracam po przerwie. Nie było mnie dwie minutki. Dosłownie, Na czym żebyśmy to skończyli? Oczywiście strategiczne podejście do zagrożeń. To jest temat szeroki i kwestie używania słuchawek na ulicy, wpatrywania się w telefony to dla mnie są rzeczy niedopuszczalne. Wobec takiej ilości zagrożeń, chociażby w ruchu kołowym i pieszym. Także to nie jest, nie jest do przyjęcia. Widzę młodych ludzi, którzy wkraczają za maszystym krokiem na przejście dla pieszych, skręcając chodnika gwałtownie, nie patrząc, czy to jest jakiś mały samochodzik, czy 40-tonowy zestaw z ładunkiem. No, jest to raczej niebezpieczne zachowanie. No tak, no bo przecież. Wiadomo, że mają pierwszeństwo, no ale, ale praktyka może być zupełnie inna. że no tutaj... najlepiej to wiedzą, jak sprawy wyglądają statystycznie. Słabiutko tutaj jest. Myślę, że tego typu przesłania rządowe, że pieszy ma bezwzględne pierwszeństwo na przejściu, troszkę godzi w zasady fizyki, w szczególności tutaj bezwładności w hamowaniu. No ale on, on ma bezwzględne pierwszeństwo, nawet jeżeli jest nieboszczykiem. Także, Ach, Jeżeli chodzi o nieboszczyka, to yy, ostatnio spodobało mi się bardzo hasło nowego programu socjalnego. Nieboszczyk na swoim, to jest super naprawdę program socjalny. Myślę, że w naszym kraju będzie miał duże wzięcie szczególnie, jeżeli opieka zdrowotna będzie nadal rozwijać się w tym kierunku, czyli w stronę zapaści wydłużania terminów. To co mnie martwi to tempo zapełniania się cmentarzy i nawet pojawiają się takie tutaj rozważania, czy jeżeli chodzi o inwestycje w nieruchomości nie jest dobrze przypadkiem kupić kilka miejsc na cmentarzu, a później sprzedać je z dobrym narzutem. No tak, zważywszy, że one są kilkupoziomowe, bo nieruchomości zazwyczaj kupujemy u deweloperów jednokondygnacyjne, prawda? Ewentualnie za dopłatą może mieć garaż. A takie dobre miejsce cmentarne to zazwyczaj dwie do trzech kondygnacji. Także rozumiem, że... I jeżeli wziąć pod uwagę kwaterki na kremację, no to tam naprawdę drużna hokejowa się zmieści. No właśnie, także tutaj żyłka spekulanta się we mnie odzywa. Widziałem ostatnio bardzo duży ruch na lokalnym cmentarzu to właściwie jest cały pełny. Także biznes myślę, że będzie się tutaj w sepulkralny rozwijał. To, to nie jest dobry znak na przyszłość, ale no cóż, no coś się tutaj wydarza. Jakaś zmiana pokoleniowa, jakieś duże napływy ludności obcej, Pojawiałem się w przestrzeni publicznej, w pracy, na ulicy, a nawet ostatnio w nocy obudziłem się, bo w, z powodu burzy wcześniej zasnąłem, obudziłem się w środku nocy, musiałem zrobić herbatę, włączam radio, a tam program w języku białoruskim. To, nie, to musiała być jakaś... Audycja instruktażowa, politycznie prawomyślna. Nie, to było, to, to, to jest absolutnie działalność, że tak powiem, organiczna różnych tutaj bardzo fajnych ludzi, bo oni tam mówili o tam wiesz, o ekologii, o tych o sposobie, wiesz, zadomowienia się w Polsce i tak dalej, różne tam reportaże i tak dalej z Ukrainy i z Białorusi. No w języku ojczystym mówili tam różni korespondenci w środku nocy. No, Chyba, że masz taki radioodbiornik specjalistyczny. Nie, to jest, to jest jedna z tych nowoczesnych stacji A. do szerokiej publiczności z tej średnio górnej półki. Nie będę podawał nazwy. Takiej rozgłośnia internetowa się zaczęła, obecnie jest też na, na ukf i tam na tego, i tam ma bardzo dobry, dobry warsztat ten reporterski. Ciekawe rzeczy się tam pojawiają na bieżąco. Oczywiście zgodne z główną linią i tak dalej, ale, ale dobrze oprawione warsztatowo, w sensie profesjonalnym, że to nie jest ta sieczka TVN-u i tam tego, TVP i inne, tylko naprawdę na wysokim poziomie intelektualnym, warsztatowym. W środku nocy, proszę bardzo, pasmo białoruskie, ukraińskie, byłem, byłem zaskoczony, że tak szybko to wszystko przebiegło, bo ja tego nie dostrzegłem. Owszem, widziałem tam różne czasopisma, te branżowe, prawda, w języku ludowym pisane i to się masowo wydaje, z dużym udziałem dotacji Ministerstwa Kultury przecież za nasze pieniądze. Nie mam dużo przeciw, no bo skoro ci ludzie tutaj w setkach tysięcy i milionach żyją, no to warto byłoby też im trochę pomóc w utrzymaniu ich rodzimej kultury, w asymilacji, prawda, do, do naszego kręgu, ale no jak, powiem Ci, że to w środku nocy ta audycja mnie z, uderzyła. Ten folk i ten reportaż w języku białoruskim, który tam po części rozumiem, nie? I chwytam o co chodzi. No ale trochę mnie to, to zirytowało, że no to jest, to jest płacone z naszych pieniędzy, tak? No to podobny temat jest w Krakowie z okupowaniem pomnika Adama Mickiewicza przez flagi sąsiadów, tak to nazwę. Zwykle tam są właśnie takie flagi. Ostatnio patrioci postanowili odwojować pomnik no i pozdejmować flagi sąsiadów i pozakładać nasze. Także na wczoraj flagi były biało-czerwone, no, jest to poniekąd śmieszne, ale nie do końca, bo widać jak ten proces zmiany narodowościowo-kulturowej następuje przy ogólnym przyzwoleniu władz. Ludzie już widać, krzywo na to patrzą, zaczynają rozumieć o co chodzi, że ktoś się im wtrynia do garka, i zaczyna psuć codzienne interesy w znaczącym stopniu i nie są to do końca ludzie biedni, pokrzywdzeni przez wojnę bardzo często wyspecjalizowani w pobieraniu różnego rodzaju świadczeń no nie będę tego rozwijać każdy niech sobie tutaj pomyśli na ten temat, czy to wszystko jest w porządku czy nie jest w porządku ja tutaj sygnalizuję i od dawna sygnalizowałem, że różnica kultur naszej i turańskiej jest tak olbrzymia, że nie będziemy w stanie przeciwstawić się pewnym ostrym, brutalnym figurom na styku tych kultur, ponieważ tak jesteśmy wychowani i ktoś by musiał mieć doprawdy duże doświadczenie historyczne żeby przewidzieć skutki tego typu zjawisk ja to oczywiście widzę dużo bardziej radykalnie tu zoro mnie zwykle hamuje może i słusznie ale ja myślę że mam w tym swoje racje że Jestem nieco przeczulony na tego typu rzeczy. Zawsze można być człowiekiem bardziej tolerancyjnym i litościwym. Natomiast jak się człowiek da zaszczuć i pokonać, to już nie, nie będzie łatwo powstać bez jakichś szczególnych ofiar. Widzę tutaj... Tego typu tematy, które są związane z przestępczością kryminalną, Cię. z drobnymi kradzieżami, z miejscowościami, gdzie się wynajmuje sąsiadom domy. Bezpośredni sąsiedzi parceli to są osoby spokojne, ułożone, nie wadzące nikomu, aczkolwiek spacerujące, wypatrujące, taksujące różne rzeczy, wyceniające gospodarstwa, wyceniające sprzęty, po czym zjawiają się kumotrzy z dalsza, z innych miejscowości, którzy pędzlują te parcele z różnych rzeczy od bardziej wartościowych po rowerki dziecięce, to tutaj kładę Państwu na uwadze, żeby sobie bezpośrednie środowisko zjednać, żeby ludzie sobie pomagali, żeby obserwowali i żeby pomagali sobie w potrzebie, bo myślę, że przed nami niewesołe czasy, kiedy bezpośrednia wspólnota będzie miała olbrzymie znaczenie to są doświadczenia moich ostatnich tutaj rozmów z przyjaciółmi, ze znajomymi, którzy monitorują te sprawy i z trwogą donoszą o kolonizacji obiektów do wynajęcia, które są zajmowane przez osoby z bliskiej zagranicy, którzy po prostu sobie tak filują na różne rzeczy, a potem się zjawiają plagi drobnych przestępstw kradzieży. Nie ma napaści na razie, nie ma, bo to na prowincji to inaczej to wygląda, nie tak jak w dużych miastach. Niemniej jednak to jest zagadnienie smutne i takie troszkę przygnębiające, że ta erozja, biegnie w takim kierunku ponieważ są właściciele nieruchomości, którzy zajmują je okresowo, a w, w czasie kiedy ich nie zajmują to je wydajmują i wtedy pojawia się różny element o innej kulturze no tak to niestety jest nieuniknione, bo mamy otwartą granicę, więc będzie nadal ten festiwal trwał no by tylko na tym się skończyło, bo przecież plany są szersze, także ja nie, nie wiem, czy ta eskalacja na wschodzie się dalej rozwinie. No plany są, ja bym tu od razu się wciął, będąc pod wrażeniem wypowiedzi doradcy prezydenta kraju sąsiadującego, który powiedział, że jeżeli nie dostarczy się odpowiedni zadowalającej ilości broni, wówczas społeczeństwa zachodnie, które spokojnie popijają kawę w kafejkach, w miastach bogatych, spokojnych, swój spokój stracą, ponieważ rozpoczną się zamachy terrorystyczne pod kątem sprzeciwu wobec tak, że tak powiem, błahej postawy. No to było bardziej zniuansowane, to była sugestia taka nie do końca czytelna, ty to tak powiem przetłumaczyłeś na język prosty, no bo faktycznie do tego to zmierzało. No i ch chyba trudno jest przeoczyć sens tej wypowiedzi. Jeżeli nie da się nam broni, to no to zacznie się, że tak powiem, ten chuliganeria na ulicach waszych miasteczek. No i. Być może tego idziemy, aczkolwiek już od ponad pół roku, półrocza w Niemczech partie opozycyjne w, w tych landach przylegających do Polski głośno debatują na temat konieczności zamknięcia granicy z Polską. Z tak, powodu, tak, tak, tak. To jest, to jest tak temat tej. naprawdę gorący z powodu nie, y, ogromnego wzrostu nie, nielegalnego y, przekraczania granicy. Ona jest otwarta w strefie Schengen. No i Niemcy podobno tego y, nie kontrolują, ale mimo wszystko mają dokładną, detaliczną wiedzę, ilu kolorowych, opalonych, białych, czarnych i innych przekracza y, granice w Słubicach i na innych tam przejściach granicznych na odrze. Mają to zliczone, nie wiadomo dlaczego i jak, przy użyciu jakich kamer, jakiego oprogramowania i jakich agentów wywiadu, No są skuteczni. DDR działa mimo wszystko, granica jest otwarta, ale zasieki nadal są w przygotowaniu. Gdyby nadeszła konieczność, to z dnia na dzień Niemcy są w stanie zamknąć granicę w znaczeniu operacyjnym dla ruchu osobowego i także towarowego, gdy była konieczność. No po prostu autostrada tak biegnie, że te dawne posterunki tej służby granicznej i tak dalej są zamknięte, nie ma prądu, nic nie działa, no ale autostrada idzie takimi zakolami i tam przez te strefy niczyją, no że w każdej chwili te puste dzisiaj obiekty można przecież otworzyć i tam Grenzschutz może przyjść, objąć te stanowiska i włączyć kamery i te zasieki i te szlabany i wszystko będzie działało jak... Tak, tak, tak, tak ale no... zwróć uwagę zoro, że w wielu obszarach Europy te opuszczone baraki i te zabudowania graniczne relikty minionej epoki są odrestaurowane, tam jakiś cieć się kręci, coś robi, coś remontuje, Wszystkie instalacje zaczynają być czynne. Podróżując pośród tych naszych europejskich najbliższych, co prawda, granic, ja to obserwuję, że reaktywują się posterunki, które w każdej chwili mogą być wzmocnione i uzbrojone do, do poziomu militarnego. No zwróciłeś na to uwagę, prawda, że, tak, to tak, tak, tak. że te sprzed 40 lat tamte wszystkie checkpoint Charlie i tym podobne, one zostały otwarte, odeszły w zapomnienie, zasieki są usunięte, autostrada biegnie i właściwie nie ma nikogo, żaden facet w zielonym i szarym mundurze nie wyskakuje ci z lizakiem tam świecącym w środku nocy, jedziesz bez trzymanki. Ale jednak te budynki są odmalowane i nikt ich tam koparkami nie rozjechał. To właśnie, to jest pewna informacja, że tak powiem strategiczna, że ktoś szyby wydał są, na pieniądze. Tak, szyby są czyste, kwiatki zasadzone, o, także, także ten... Rozumiemy. Teraz, że te informacje medialne, że partie opozycyjne typu Alternative für Deutschland, która się zaktywizowała właśnie z tym postulatem, że trzeba coś z tym zrobić, bo tu za dużo czarnych nielegalnie przyjeżdża, nie wiadomo z Pakistanu czy skądś tamtego, przez Ukrainę, my rozumiemy, że jest wojna, to my im pomagamy, ale, ale że z Pakistanu przyjeżdżają z Ukrainy, to jest przecież nienaturalne. No i mają rację, tak, tylko że nasi granicznicy jakoś tego nie dostrzegli, a Niemcy, proszę bardzo, podali wzrost statystyczny o 70% wzrosło. No proszę no, bardzo. Rozumiem, że jest Jeżeli już, jeż, jest jeżeli już o, sta, o statystykę chodzi, to ja tak obserwuję na YouTubie e, naszych m, słuchaczy, naszych abonentów, i co mnie cieszy? Cieszy mnie stabilna liczba, bo co to oznacza? Dla kogoś, kto się zajmuje statystyką, oznacza to, że ci, którzy są z nami, tu pozdrawiam naszych wszystkich słuchaczy, także szczególnie tych, którzy piszą i swoje emocje wyładowują od ręki po przesłuchaniu naszej audycji, więc jeżeli ta liczba jest stabilna, Oznacza to w języku statystycznym, że ci, którzy tu są, uważają, że poinformowali wszystkich tych, którzy powinni to wiedzieć i nie informują takich, którzy nie wiadomo, co zrobią. Także jeżeli tu są także nasi oficerowie prowadzący, którzy przysłuchują się temu, to ja ich pozdrawiam dlatego że myślę, że trzeba sporo lektur poczytać, żeby wszystkie te nasze figury zrozumieć, bo one są przeznaczone do osób wtajemniczonych literacko, poetycko i do, także do tych, którzy mówią prozą, w związku z tym Myślę, że to jest aktualnie relatywnie bezpieczne naprzeciwko tych wszystkich zdarzeń, które się dzieją wokół nas, co mnie oczywiście bardzo martwi, ponieważ ostatni projekt zmiany konstytucji polegający na tym, że tam chodzi o prawo własności omawialiśmy to oczywiście szeroko na, na forach, każdy na swoim i na Twitterach również się to przewinęło, że jeżeli istnieje podejrzenie, że klasa rządząca stwierdzi, że dany majątek został wykorzystany albo istnieje podejrzenie albo nawet zwykłe domniemanie, że zostanie może. Może, może być nawet taka ewentualność, może że to w ten czas... Tak, to w ten czas ulega przypadkowi, tak jak otwarliśmy już puszkę Pandory z tematem prawa własności, zamrożenie majątku. Także proszę Państwa, pewne rzeczy, które filozofowie czy politolodzy monitorują, że to jest nadużycie konstytucji, to jest nadużycie pewnych praw naturalnych, to się wydaje, że na początku to nie ma żadnego znaczenia, ale na końcu okazuje się, że to ma znaczenie fundamentalne. Ponieważ tracimy mowa... wtedy wszystko. Tam jest mowa o domniemaniu, tak. a z drugiej strony o możliwości. Istnieje możliwość, że zostanie wykorzystane wobec tego z mocy prawa. Z mocy prawa. Nie z mocy decyzji jakiegoś urzędnika, wskazanego przez jego osobisty podpis, tylko z mocy prawa. Wiesz o co chodzi? Tak, złodzieje, wiem, o co chodzi. złodzieje są tchórzami. Boją się odpowiedzialności indywidualnej. Kryją się za odpowiedzialnością zbiorową. Z mocy prawa to nastąpiło, proszę Pana. Ja nie mam nic do Pana, ale musiałem Panu zablokować, a następnie ukraść cały Pański majątek, bo on mógł zostać wykorzystany. Od razu mnie się kojarzy kawał na temat gwałtu, ponieważ posiada Pan instrumenty. Także, Ta... wiesz, to jest coś koło a... tego. Ale, w, tak, ale to nie ma. Ten dowcip jest bardzo smaczny, rześki i czerstwy z dawnych lat. To mnie ty zarestujta. bum interes mum. No. Tak. tak. Ale no zaraz. To, to, to nie mówimy o żadnym dowcipie. To jest projekt ustawy. O zmianie konstytucji. I on jest całkiem na poważnie. I to jest ciąg dalszy tego, co zrobiono ambasadzie rosyjskiej, której nie jestem przyjacielem, zwolennikiem i nigdy tam nie składałem kwiatów. I nigdy tam nie chodziłem na żadne akademie. Bo nie jestem przyjacielem Rosjan i Moskali. Ale trochę z tego rozumiem, co się dzieje. I to co się, te, te, te, te, te akty chuligańskie wobec ambasadora Andrzejewa no, są po prostu pogwałceniem prawa międzynarodowego i, i konwencji dyplomatycznej. Mnie to, powiem ci, mnie to powiem Ci, że osobiście boli tak, z tego względu, że... Dosłownie nie boli, bo to tak. samo spotka za chwilę naszych przedstawicieli w Moskwie, bo oni tylko czekają na, na, na sygnał. Tylko to, to zresztą zapowiedział ten dzisiaj. Ambasador, że Polska czeka tylko na moment, w tym znaczeniu, że ten moment niebawem się zdarzy, kiedy spotkają lustrzana riposta. Rozumiesz? Kiedy nadejdzie ten moment... To właśnie. Ona będzie brutalna, taka azjatycka. Staniemy prosto w ryj! I nikt się nie będzie tutaj caskał na zasadzie wzajemności. Proszę pana, wczoraj wyście nas opluli, wczoraj żeście nam zdewastowali pomnik, obraliście farbą, obraziliście naszego ambasadora, wielokrotnie. A jutro my wam za to wszystko damy piękną wiązankę z nawiązką, żebyście mieli na przyszłość bo my nie, nie wypadliśmy kozie spod ogona. To jest tak czytelne, że trudno tego nie dostrzec. Ja, ja, ja Powiedz... Mnie boli, że idziemy w tę stronę na czyjś głupawy rozkaz, że to się dzieje, bo przecież oni nam to mówią, słuchaj, nie bij mnie teraz, bo ja ci nie oddam, bo ja nie jestem chamem, ale za chwilę, jak zgasi światło, to ci tak przydolę. Że się nie pozbierasz. Oni to, oni to mówią bardzo elegancko, dyplomatycznie. Nie ma się do czego przyczepić, nie możesz ich oskarżyć o obrazę, ale to jest czytelne. Rozumiesz? To wszystko A. wiadomo. To się, da za, to się da przewidzieć. Ja nie, nie wiem, kto. Znaczy, wiem, kto rządzi na szuchach. No tak? Drogiego Bronisława i tych, tej, tej całej świty pokręconych z dawnego układu prowadzą nas wszystkich jak barany w złą stronę. Bo to nie jest w naszym interesie, żeby duży niedźwiedź ze wschodu nabił nam guza. To nie Mogę znaczy, w ten sposób. że jestem jego przyjacielem, ale dlaczego musimy się prowokacyjnie ja to wystawić? to na... rozumiem. Ja to doskonale to... rozumiem i to czuję wszystko. Powiem w ten sposób. Idziemy na zderzenie ze ścianą. Ktoś podpuścił nas, ażeby dużego potwora, że tak powiem, drażnić i zastanawiać się, czy on nas walnie ogonem, czy nas ugryzie, czy nas zje, czy nas opluje, czy nas zionie ogniem. Po prostu. Żyjemy w takich dosłownie apokaliptycznych czasach, nie podoba mi się to strasznie. Ponieważ y, kwestia mądrości politycznej umarła zupełnie, mamy tutaj jakiś taki y, bardzo niewygodny, niewyraźny i trudny okres, y, ponieważ y, publika się nie orientuje zupełnie w tym, co się dzieje, za wyjątkiem niewielkiej liczby osób, którzy z trwogą y, obserwują co więcej, coraz częściej spotykam się z taką opinią oczekiwania na wojnę, a to oznacza tyle w takim najbardziej skrajnym i pesymistycznym ujęciu, że już nic nie da się zrobić, że już niczego nie możemy zmienić, niech już coś rybnie, niech już coś walnie, żeby ten układ się zmienił. Ten układ gospodarczy, polityczny, społeczny ponieważ osoby, które są zorientowane, rozsądne, wrażliwe, wyczulone na te wszystkie procesy, nie są w stanie nic zrobić, bo jest ich za mało. Naprzeciwko takiej nawałnicy, tępizny i, i, i w ogóle różnych dzisiaj, co, co ja słyszę, czternasta emerytura zatwierdzona. Komentarze oczywiście się pojawiły. Pod tym mamy dwa nowe miesiące piździelec i, yy, i soc... so, socjaliz. Czy to nie jest so, socjopat? So, socjopat, so, socjopat. So, so, między październikiem a listopadem jest socjopat. Taki miesiąc. Piździelec między tym, no. To już to już jest mm, wyraz pewnej rezygnacji, pewnej takiej już, nie wiem, ja, ja, ja myślę, że duża część naszej publiczności, żeby nie powiedzieć, że cała, jest w stanie się zgodzić z nami w tym momencie, że stoimy u kresu możliwości gospodarczych naszego kraju. Wiesz, kłopot w tym, że na dużej planszy tak naprawdę występuje teraz Gorączkowa rywalizacja negatywna i co, co trzeźwiejsi goście próbują odsunąć od siebie możliwość zorganizowania na lokalnym podwórku tej wojenki. Tak, właśnie to prób... jest ciekawe. Wszyscy próbują ją odepchnąć gdzieś indziej. Zobacz, że najbardziej aktywny jest Chińczyk ze swoją dalekosiężną powiedzmy sobie idącą w dziesiątki lat strategią on zainwestował ja to już mówiłem tutaj, potężne środki finansowe i dyplomatyczne w, te, w ten układ pojednania w, na, na tym najbardziej drażliwym wektorze między Sunnitami i Szyjitami, między Iranem a Arabią Saudyjską. Niesamowity wysiłek. Nie jesteś w stanie ocenić tak naprawdę, ile oni tam włożyli pracy w ciągu kilku ostatnich lat. Coś niesamowitego. I wszystko przy totalnej ciszy, że owszem, paru gości z Pentagonu zdawało się sprawę, że coś się dzieje, ale wynikiem byli zaskoczeni. że nie jestem wielbicielem tutaj sztuki kung fu i komunistycznego prezydenta Xi, ale no udał im się niesamowity sukces. Po co oni włożyli tyle wysiłku? No po to, żeby odsunąć od siebie to widmo narastającego zagrożenia wojny o Tajwan. Oni się Oj, To jest temat ciekawy. Bardzo, oni się bronią. Przed tym, żeby odsunąć to o kilka lat do przodu, bo ten konflikt i tak jest nieunikniony. ale Oni wiedzą, że te kilka kluczowych lat, najbliższych kilku, trzech, czterech mogą wykorzystać do dokończenia modernizacji swoich nakładów inwestycyjnych na armię, na lotnictwo, w szczególności na flotę, aby to wszystko, to wszystko działało. Pod tym gołąbkiem pokoju, że my dążymy do pokoju, handlujemy, Bricks and Road i tak dalej, nic nie będziemy, tu robić. My zawsze w onz głosujemy za pokojem, a tak naprawdę to zbroimy się na potęgę. Z roku na rok nasze wydatki na zbrojenia rosną w tempie dwucyfrowym od dziesięciu ponad lat. To jest gołąbek pokoju? To jest głąbek pokoju uzbrojony w stalowe zęby, ale potrzebują czasu. To jest ten krytyczny, to jest towar, którego nigdzie nie sprzedają. Czas, którego nam brakuje. Chińczycy, zgodnie ze swoją historyczną mądrością, biorą to na spokój konfucjański. Udają, że nic się nie dzieje, to nas nie boli, to nie jest duży problem. Ścieżką negocjacji pokojowych, a po cichu cały czas dokładają do pieca, szykują się do wojny. Ale żeby ten okres przedłużyć tych przygotowań, żeby stały się naprawdę skuteczne, no to gdzie jest tutaj mo możliwość rozpalenia wojny gdzie indziej? Aha, Jerozolem. Tam, tam się gotuje. No to, to trzeba zadziałać, tak? No i Ukraina. I to było, wido było widoczne w zeszłym tygodniu. Muszę powiedzieć, że byliśmy blisko. Hmm? Naprawdę. Kolejny punkt krytyczny to jest czwartek czwartek, jakiego to jest dnia. Czwartek to jest 18 maja. Marsz flagi, który jest przyczynkiem do olbrzymich konfliktów w terenie. No i zobaczymy, czy to się rozpali, czy nie. Ja widzę, że działanie Izraela na Bliskim Wschodzie jest niezwykle wyważone. I proszę, żeby mi to automaty zanotowały. Dlatego, że takie wymierzenie działań i prewencyjnych, i odwetowych, które jest do po prostu granic możliwości wyliczone na żyletki, że nic więcej, nic mniej, tylko tyle, ile trzeba, no to jest naprawdę y, dzieło pracy wywiadu i armii, który jest w stanie wyobliczać te wszystkie ryzyka. Y, ja, to, ja to obserwuję na co dzień i, i widzę, że y, tam te pomyłki są naprawdę marginalne. Gdyby u nas tego typu rzeczy miały się dziać, to ja myślę, że kilka grubych obiektów wyleciałoby w powietrze, zanim by się ktokolwiek zorientował, o co chodzi, a tam to są ofiary na poziomie jednocyfrowej liczby ze względu na jakieś awarie systemu obrony czy przeciążenie sieci, to, to u nas nie ma szans się zdarzyć, ponieważ jeżeli się weźmie pod uwagę tą ostatnią rakietę, która przeleciała nie wiadomo ile, tygodni, czy miesięcy w ogóle, wylądowała, a potem jakiś ją znalazł Spacerowicz, czy tam osoba, która konno podróżuje po ścieżkach leśnych No nie wiem. To nasz kraj jest daleko, daleko z tyłu. Ja powiem Ci, że ostatnie wrażenia, że tak powiem z tych działań na dużej szachownicy potwierdzają moje przypuszczenie, że Agresywnym, wojskowym, przeciwnikiem, wrogiem, niebezpiecznym są Chiny, a nie jest nimi Rosja. To, co nam tutaj podaje propaganda na doraźny użytek, to jest jedna wielka ściema i bizdura. Z działań strategicznych Rosji i Chin wynika niezbicie, że tym niebezpiecznym, tym mocnym w sensie tej siły ukrytej. Rozumiesz, że ona jest niewidoczna. Tak, ona tak. jest zakryta, ale smok jest potężny i jego siła rośnie z dnia na dzień. I on tę siłę buduje nie zdradzając swoich intencji. Rozumiesz, że on jest taki cichutki, pokojowy i ze wszystkimi jest za pan brat i będzie ich kochał i tak dalej. Ale jego zapędy i dążenia nie są, bynajmniej, pokojowe. znaczy Rosja w, w, w osobie Putina malowana jest na tego wielkiego wroga, przeciwnika, agresora, który podpali cały świat bombami atomowymi, a ich strategia, ich działania na Niemiec międzynarodowej są wręcz przeciwne. Oni chcieliby, żeby im dali spokój, żeby temu wielkiemu państwu rozłożonym na wiele stref czasowych w końcu pozwolili sobie spokojnie egzystować. Odwalcie się od naszych granic, żeby NATO na nas nie na... ciągle nie nachodziło od zachodu i będzie okej. Okay. Rozumiesz? Takie są działania faktyczne Rosji, współczesnej. A Chińczycy? O, są z daleka, Pekin to jest po drugiej stronie globu, oni nic nie robią, oni cały czas negocjują, wysyłają tutaj negocjatorów na przykład na Ukrainę, Lichuja wysłali, nomen omen. Pięknie się nazywa, naprawdę. I oczywiście, Warszawa... anegdot z jego nazwiskiem jest związane. Warszawa go przywitała, to jest, to jest wybitny dyplomata, nie obrażajmy go. Ale na, na dzień dobry, zanim on jeszcze coś zdążył zrobić, to powiedzieli, że no, to, to, to wie pan, no nie mamy o czym gadać, no żenujące Pokażę. ja tam kiedyś na, na grupie napisałem takie staropolskie stwierdzenie czy to on, czy to nie on inaczej o, Chińczycy są wiarygodnie prezentują swoją linię pokojową że chcą negocjować jest nasz plan nie wchodźmy w eskalację wojny światowej i tak dalej ale jak spojrzysz za trzecią kotarę tego teatru pozorów no to do że tu występują ci różni GMKowie i przekazują te różne tam listy uwierzytelniającej, programy i propozycje, a tam na zapleciu fabryka cały czas produkuje nową broń i szykują się i, tak, minują, tak. i pracują i robią manewry z, z tymi, z innymi z kin, i robią z Rosjanami, z, z Indiami, ze wszystkimi, którzy chcą z nimi manewrować. Szykują się do czegoś poważnego. To nie jest zabawa. To nie są inne. To nie inni. jest zabawa. To, nie to są właśnie podchody. ostatnio doszło do. Nasz rywal strategiczny na świecie to są Chiny, to nie jest Rosja. I znowu naruszam to jakieś tabu, bo nam podają do wierzenia, że płucek nas napadnie i nas tutaj rakietę nam wysłał. Nie wiadomo, którędy. To kilka miesięcy trwało pół roku, zanim, zanim, zanim żeśmy dostrzegli, że ona wylądowała, i to była makieta. Przecież to był to była wiadomość dyplomatyczna, której Warszawa nawet nie zdążyła odczytać, bo nie ma radarów, nie ma systemów ostrzegania tak. i tych systemów antyrakietowych. I ona wylądowała gdzieś pod Bydgoszczą. nie nieopodal jakiegoś centrum wojskowego, leżała kilka miesięcy, kto się tam. Odczył? Kurde, to jest rakieta, która może przenosić ładunki nuklearne. Tak, tylko zamiast głowice nuklearnej miała kawałek betonu. No to nie był. To nie, no bo, to nie to był my. Głowica nuklearna jest ciężka, więc musieli to betonem zastąpić. To jest dwie tony na metr sześcienny. To zgadza się. I tak. wszystkie warunki aerodynamiczne zostały zachowane, poleciało, wylądowało, a w Warszawie nikt tego nie zauważył. I teraz e, e, Najwyższa Izba Kontroli ogłosiła dzisiaj, że wszczyna kontrolę w, <ścoughs> w Monie. Co to się stało, jak to się stało, kto za to odpowiada, że my nic nie wiemy. Nie jest... no pan, nic nie wiemy. No to jest po prostu odpustowa wiadomość. Ja już w ogóle nie jestem w stanie tego skomentować. No bo to nie jesteśmy my dwaj, czy z osobna, że tam sobie coś próbujemy. To są służby państwowe na poziomie wojskowym, na poziomie krajowym. Wszystkie radary, sprzęty i tak dalej, miliardy w dostępie kapitałowym. No i co? No i zasadniczo nic. To ja może przetłumaczę te, te, ten message dla pana ciężaryna, że tu nie ma żadnej antypolskiej wiadomości. Nie, nie, nie, oczywiście. i ja tłumaczę o co chodziło w tej depeszy dyplomatycznej. Półcek przesłał wiadomość do Warszawy. Słuchajcie, nie podskakujcie za, za ostro tutaj pod kierunkiem ambasadora Marka Brzynińskiego. Nie podskakujcie, bo sami rozumiecie, że my mamy tylko gotowe, namierzone cele, kilkanaście dużych rakiet z Kaliningradu. A, tak, tak. Wasze wszystkie węzły komunikacyjne, przeprawy przez Wisłę i tak dalej, wszystkie centra przemysłowe idą w gruzy. I mamy spokój, to trwa tylko jeden kwadrans. Mamy pozamiatane i nie będzie się więcej podskakiwać. My tego nie chcemy robić, ale jak nas do tego zmusicie, to pozamiatamy. I to jest pierwsza wiadomość w postaci telegramu. Wysyłamy wam taką rakietę, żebyście sobie obejrzeli, że ona naprawdę lata. I, I można ją precyzyjnie wycelować. Ona startuje tutaj i ląduje tu, a wy nawet nie wiecie, którędy ona przeleciała. Benz jest na miejscu. I pozdrawiamy was, nie podskakujcie, bo w końcu się doigracie. Czy ja muszę dalej tłumaczyć, ja nie jestem, nie jestem ani Ukrainofilem, ani nie jestem rusofilem. Ja po prostu czytam, czasami słucham, studiuję ich kulturę, no bo są u nas na ulicy, rozmawiają, trzeba wiedzieć, o czym mówią. To wszystko to nie jest mój krąg kulturowy. Ale Włożyłem ten wysiłek, żeby to pojąć, żeby rozumieć, żeby z nimi konwersować, żeby ich spróbować, yy, ich motywację ogarnąć, o co w tym chodzi. I tłumaczę, komu to się przyda, ten message, bo on jest całkiem jasny, krystalicznie zrozumiały, trywialny. Wręcz z punktu widzenia Moskwy nie da się go zafałszować, ale w Warszawie, proszę bardzo, nikt go do dzisiaj po pół roku nie zrozumiał. No tak, ja bym jeszcze poruszył wątek, jak już jesteśmy o tych rakietach różnych. Nowe gatunki grzybów, które obserwujemy, nowe gatunki grzybów to są takie małe pieczarki, maluteńkie pieczarki, ale te małe pieczarki to zwiastują nowy rozdział. Ja bym powiedział, że lekko się przeraziłem wczoraj, tak, to było wczoraj, po analizie obrazów, począwszy od Bejrutu, przez inne eksplozje, to się nazywa wzorce eksplodywne. Wzorce eksplodywne polegały na tym, że się obserwuje kształt Zakres, wysokość do szerokości, proporcje, co się sypie w środku, czy są iskry, czy nie, czy na kliszy po prostu się jarzy, czy się nie jarzy. Rozumie, Analiza to, widma. Pochodzi? Tak, tak, takie różne tego typu sprawy. Misi, siwerty chwilowe, dobowe i tak dalej. Także, także tak. Więc ostatnio te wszystkie eksplozje, a głównie te na terenie sąsiadów, tak ich to nazywam, bo lepiej nazywać ich sąsiadami niż konkretnym krajem, zaczynają się automatycznie odczepiać, tak. Ale ten wzorzec eksplodywny, tak go nazwę, miał taki bardzo pieczarkowy wydźwięk. Była to pieczarka mała, malutenka, aczkolwiek przekroczyliśmy tutaj Rubikon i jesteśmy już w innym etapie perswazji. Tak to nazwę. No tak, no Chmielnicki nam się bardzo podoba, bo ostatnio pobudowaliśmy linię wysokiego napięcia łączącą nas z systemem energetycznym Ukrainy właśnie z elektrownią w Chmielnickim i to sporym nakładem środków. No i tam, że w Chmielnickim na cześć Atamana, generała wcześniej Armii Rzeczpospolitej, a później Armii Ukraińskiej Niepodległej, bo się zbuntował powstanie Chmielnickiego. A propos, w mieście potem Chmielnicki ogromny magazyn broni wybuchł powietrze w ten weekend. Zapewne nieprzypadkowo. No i footprint, jak to mówią Amerykanie, tego wybuchu, no bardzo dobrze pasuje do wzorca z Libanu. Ale nie była to, nie były to nawozy azotowe, no. <głos> tylko inne środki wybuchowe, tworzące Obrazowego grzyba na, na firmamencie przy stosunkowo niskiej emisji promieniowania gamma i innych tam cząstek radioaktywnych, ale no niestety nie da się tego zafałszować, bo zarejestrowano tego rodzaju eksplozję. Czyli. Mierniki no, skoczyły. Pierwsza propozycja jest taka, że. No, tam były składowane tysiące sztuk amunicji ze zubożonym uranem. Na co ja proponuję odpowiedzi, to, to się zda poszukać w internecie, na Twitterze kilku gości, którzy mniej więcej ogarniają, o co chodzi w tym w zjawisku wybuchowym, szczególnie jeżeli chodzi o zakres temperatur, no, że taka emisja gamma, przy tych temperaturach wybuchu, z tej amunicji bardzo stabilnej, bo to jest zubożony uran, który jest normalnie bardzo stabilny. On dopiero się rozprasza i emituje promieniowanie przy wysokich temperaturach. W momencie impaktu tego rdzenia o twardą przeszkodę, czyli o pancerz na Tam przykład. Co? o gęstość Co? też chodzi, o gęstość penetra tak. penetracji. Nie ma, te, te, to nie promieniuje do momentu dramatycznego zdarzenia, czyli tego skoku temperatury do, do kilku tysięcy kelwinów. No i z tych analiz wynika jednoznacznie, że ten wybuch, eksplozja tego magazynu broni. Na pewno nie, ślady tutaj promieniotwórcze nie wynikają z rozproszenia tych rdzeni, Yy, moździerzy i innych tam ładunków, tam amunicji 155 mm składowanych w tym magazynie po prostu. To musiało być coś innego, czyli prawdopodobnie ten ładunek wybuchowy, który tam yy, ktoś wysłał. No stąd tylko krok do wniosku, że ktoś wysłał mały ładunek jądrowy, tak zwany taktyczny. Na przykład w postaci yy, rakiety Kinjau <głos> na ten obiekt. Na ślad y, energetyczny i ten promieniotwórczy podpowiada, że był to ładunek pod tytułem y, nietypowa broń atomowa, termojądrowa, ani żadna inna, tylko mały ładunek taktyczny, jak to się nazywa? Broń neutronowa, tak? Podobno, neutralna. Neutralna. Tak, to podobno jej nie ma, ale jednak w, w, na Wikipedii jest. Czyli, że coś tam jednak ktoś kombinował jakieś kilkadziesiąt lat temu koło tego i to w Iraku testowali, tam gdzieś indziej w Afganistanie i to chyba zadziałało. A teraz się okazuje, że chyba Putin też coś takiego ma. No właśnie. I to są wiadomości z ostatnich trzech dni, to o czym my mówimy. Także dosłownie gęsto się dzieje. Mnie się licznik skasował. Nie wiem, ile mamy czasu do dwóch godzin. No mamy niedługo, bo tutaj jak patrzę tutaj przez lupę, bo mam mały ekran, 14 cali tylko na tym laptopu. 1,53, 42. Czyli zbliżamy się do dwóch godzin. Tak, czyli to jest tak... tak. To, to może na tym powoli poprzestaniemy, bo to są takie tylko bieżące sprawy. Myśmy tutaj z Państwem inaczej spędzili ten czas niż zwykle. To była audycja absolutnie spontaniczna pod tym względem, ponieważ to były tylko te trzy dni wrażeń, których nam świat dostarcza. Och czasem się nie śpi do pierwszej, drugiej w nocy śledząc te informacje bo są różne strefy czasowe i w związku z tym docierają te informacje z opóźnieniem także tych emocji nam nie brakuje no i do, na pewno czegoś nowego się dowiemy niebawem zapraszamy do kibicowania tym różnym zespołom tak. grającym na dużym boisku tak, tak, tak będzie oczywiście teledysk z roku 1971, czyli proszę Państwa, bomba w górę. Mam wrażenie, że, no, że zaczynają się, ale przynajmniej są reklamowane, Mistrzostwa Świata. Tak, tak, tak, zdecydowanie. Nie ale tekst... w jakiej dyscyplinie, ale wygląda, że będzie to mocno ekscytująca wybuchowo dyscyplina. Chociaż ja zawsze pod, podkreślam, żeby nie stresować części publiczności, że wojna będzie półświatowa i tego się trzymam i że ta nasza połówka świata będzie lekutko ominięta. Tu będzie troszkę więcej spokoju. No i w związku z tym będziemy żyli tak trochę bardziej obserwatorsko, nie wiem, gdzie ja to słyszałem, a może to sam kiedyś tam mówiłem, że niektórzy będą oczywiście w centrum tych wydarzeń, ale inni jeżeli ich nie poinformować nie zauważą tematu. No na pewno zauważą, że są dużo biedniejsi, ale to tak no, całkiem przypadkowo na stacji benzynowej zarejestrują. Dopiero jak wyjadą ze swego przysiłka. Tak, to, to można powiedzieć, że całkiem humanitarny sposób rozwikłania kryzysu. Schodzimy na dziady bez dużych ofiar ludzkich. No, jakby mnie ktoś tutaj zaprosił do negocjacji i powiedział, słuchaj, wybieramy opcję, głosujemy. Tak albo tak. To powiem Ci, że w ciemno bym wybrał. Dobra, idziemy na dziady, ale nikt nie umiera. O! Ja jestem Ja się zgadzam. I powiem ci, że mi dziadostwo nie jest obce, bo cały czas brniemy w tym dziadostwie. Ale dziadostwo może być cywilizowane, kulturalne, eleganckie i higieniczne. Tak, i żeby nam nie zabierali słuchaj tysięcy naszych braci i siostr. matek, ojców, kuzynów. O tak, tak, tak. To może jeszcze my dzisiaj tak może spokojnie wkraczamy w te globalistyczne tematy, bo zeszłego tygodnia naprawdę było turystycznie, majowo, weekendowo. Teraz już się troszkę tak nie da. Zobaczymy co będzie w najbliższych dniach czy audycja będzie za dwa tygodnie, czy za tydzień. Ja sobie zawsze to zastrzegam, bo nie wiem, jak to będzie. Ponieważ teraz można pracować w ogrodzie do godziny 21. To jest godzina zmroku dopiero. No właśnie. Mój kot pracuje teraz na ogrodzie. Muszę go, ty... <ślaski> Muszę go znaleźć. <ślaski> <ślaski> bo zapadł zmrok i nie wiem, czy szakale go nie, nie, nie rozszarpałem po troce. No tak. Dobra. Z mojej strony plan jest prawie cały. Oczywiście mam kilka tutaj punktów, których nie ruszyłem, ale to są tak zwane punkty cywilizacyjno-kulturowo-technologiczne, które są ciągle aktualne. Klonowanie ludzi, efekty uboczne po preparatach medycznych, eksperymentalnych tego typu historie to przed nami, to nam nie ucieknie jesteśmy w temacie cały czas. Dzisiejsze wydanie było absolutnie bieżące, związane z wydarzeniami, które się wokół nas rozgrywają. No bo były to emocjonujące chwile. No, ale kolejne kolej nas czekają, także nie, nie, nie zamyka jeszcze pasów. tak Wszystko przed nami. Tak. Z mojej strony Tymczasem do usłyszenia. Do następnego razu. Kłaniamy się majowo.